1 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. A w tym serwisie zerwane dachy i powalone drzewa, czyli skutki wichury nad Polską. Politolodzy o konsekwencjach wyroku w sprawie byłego szefa CBA. I niewidomy maratończyk na trasie Berlin-Warszawa. Jego hasło biegam, bo nie widzę przeszkód. Synoptycy ostrzegają, silny wiatr będzie szalał nad Polską do czwartku. Wichora z szkód sprawiła już wczoraj, między innymi powaliła ścianę działową na budowie jednego z hoteli we Wrocławiu. Na całym Dolnym Śląsku strażacy interweniowali prawie 150 razy, w całym kraju prawie 600. Porywy wiatru z szkód wyrządziły też we wschodniej części Polski, mówi Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Doszło do awarii energetycznych, one były na bieżąco usuwane. W tej chwili mamy informację, że jeszcze około 100 odbiorców w województwie podlaskim jest bez prądu. Dochodziło także do uszkodzeń budynków. W całym kraju około 25 budynków zostało uszkodzonych. Synoptycy zapowiadają, że dziś wiać może w porywach do 100 km na godzinę, a w górach nawet do 130 na Bałtyku sztorm. Wyrok dla Mariusza Kamińskiego może mieć poważne konsekwencje, uważają politolodzy. Sąd rejonowy w Warszawie skazał wczoraj byłego szefa CBA na trzy lata więzienia. Sędziowie uznali obecnego posła i wiceprezesa PiS za winnego nadużycia prawa w sprawie afery gruntowej. Mariuszowi Kamińskiemu zabroniono także pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny, a wiceprezes PiS już zapowiedział apelację. Wyrok sądu zaskoczył doktora Bartłomieja Biskupa. Dlatego, że prokuratura żądała mniejszego wyroku, więc to na pewno jest wyrok surowy. A doktor Olgiert Anusewicz uważa, że ten werdykt może mieć niezwykle ważne znaczenie dla polityków w przyszłości. Że jest granica, której państwo w jego imieniu urzędnicy nie mogą przekraczać nawet w dobrej wierze. Wyrok dotyczy jednego z najważniejszych polityków PiS, dlatego zdaniem Bartłomieja Biskupa stanie się elementem walki politycznej. Do podsycania tego konfliktu i też podziału społecznych między Platformą a Prawem a Sprawiedliwością. Wyrok dla Kamińskiego może też mieć znaczenie w kampanii prezydenckiej uważa Olgiert Annusewicz. Ten wyrok, a w szczególności to, w jaki sposób do niego odnosi się Jarosław Kaczyński, czy za chwilę być może Andrzej Duda, to właśnie ta forma odniesienia się do wyroku będzie rzutowała na to, w jaki sposób zareagują wyborcy ci niezdecydowani. Mimo, że wyrok jest nieprawomocny, może narobić sporo zamieszania, choć do końca sprawy daleko, bo polityk PiS zapowiada apelację. Witold Banach, Polskie Radio. Jest pierwszy wyrok w trybie wyrok Wyborczym w toczącej się kampanii prezydenckiej. Były rzecznik PiSu Adam Hoffman musi przeprosić i sprostować informację, że w Komitecie Wyborczym Bronisława Komorowskiego jest były członek zarządu Skok-Wołomin. O postanowieniu sądu rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Katarzyna Kisiel. Sąd zakazał Adamowi Hoffmanowi rozpowszechniania informacji, że Andrzej Kleszczewski jest członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego, jak również nakazano sprostowanie informacji i złożenie oświadczenia, Adam Hoffman już zapowiedział, że od decyzji sądu się odwoła. Lekarze kontra marszałek Mazowsza. Kością niezgody jest przyszłość dwóch oddziałów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Interny i pediatrii, którym grozi likwidacja. Zdaniem lekarzy, związków zawodowych winę za to ponosi zarząd spółki i samorząd województwa. Konsekwencje tego sporu mogą uderzyć pacjentów, bo jeśli strony nie dojdą do porozumienia i lekarze nie wrócą do pracy, w ponad 200 tysięcznym mieście zniknie kilkadziesiąt szpitalnych łóżek. Dlatego, jak przekonuje Julian Wrubel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, konieczna była kampania informacyjna. Nie chcemy atakować marszałka Struzika personalnie. My mówimy, że nie możemy porozumieć się z zarządem szpitala od wielu miesięcy i doszło dlatego do takiej sytuacji. Marszałek Mazowsza Adam Struzik milczy, głos w jego imieniu zabiera rzeczniczka Marta Milewska. Co na to wszystko lekarze, ze składek których przygotowuje się tego typu ewidentnie polityczne działania organizowane nie po raz pierwszy i znów w przededniu wyborów. Szpital złożył wnioski o zawieszenie działalności obu działów Na zamknięcie interny nie dał zgody wojewoda. Dokumenty dotyczące pediatrii zarząd spółki wycofał sam. Niewidomy maratończyk chce przebiec trasę Berlin-Poznań. Marcin Grabiński w trasę wyruszy po 10. W 3 dni chce pokonać 280 km Wyczyn ma zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Na trasie niewidomemu maratończykowi towarzyszyć będzie dwóch przewodników. Organizatorzy liczą, że podczas biegu do Grabińskiego będą się dołączały kolejne osoby, które przebiegną choć część dystansu albo końcowy etap od granic Poznania nad Jezioro Maltańskie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to niewidomy maratończyk na rogatkach Poznania powinien pojawić się w czwartek około 16. Biegacz chce pomóc podopiecznym poznańskiego Stowarzyszenia na Tak, które zajmuje się opieką nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Stowarzyszeniu, które prowadzi 11 ośrodków, niezbędny jest sprzęt rehabilitacyjny i terapii. To był serwis Trójki. Wiadomości Sportowe, Krzysztof Łoniewski. Kazimierz Greń to postać tyleż kontrowersyjna, co wpływowa. Mówi się, że to on miał decydujący wpływ na wybór na prezesa PZPN-u, najpierw Grzegorza Laty, potem Zbigniewa Bońka. Na co dzień zawiaduje pod Karpackim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, a w niedzielę miał handlować pod stadionem w Dublinie biletami na mecz Irlandia-Polska. Tak twierdzi policja i tak pisze na ten temat dziennik Irish Examiner. Greń trafił do aresztu, a potem błyskawicznie na zajutrz stanął przed sądem i podobno przyznał się do winy. Sąd miał jednak przyjąć do wiadomości, wyjaśnienia działacza, że chciał przekazać wejściówki swoim znajomym z Polski i zwolnił go bez orzeczenia kary. Greń zaprzecza z kolei, że w ogóle postawiono mu zarzuty nielegalnego handlu biletami że przyznał się do winy. Dodajmy, że przebywał w Dublinie prywatnie, służbowo. Do, do Majami wybrali się Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Obydwoje z nadziejami na dobry występ. Niewiele z tego wyszło, bo Radwańska odpadła w jednej 8 finału z hiszpanką Carlą Suarez-Navarro, Janowicz z Belgiem Dawidem Gofenem. Ze spotkań naszych tenisistów tenis Pamiętamy porażkę Radwańskiej w drugim secie do zera i żenujące kłótnie Janowicza z sędzią. Zarzucał arbitrowi między innymi, że jest kłamcą. Po tenisie koszykówka. Marcin Gortat, i inni koszykarze Washington Wizards zresztą też mogli świętować, a mogą świętować awans do fazy play-off w lidze NBA. Stało się tak za sprawą przegranej minionej nocy Charlotte Hornets z Boston Celtics. Na zakończenie piłka ręczna i transfer Piotra Grabarczyka do HSV Hamburg. Obrotowy reprezentacji Polski przenosi się do Bundesligi z Vive Tauronu Kielce. W tym, zespole, w tym zespole spędził ostatnie 14 lat. We wschodniej połowie kraju rano możliwe rozpogodzenia, ale w ciągu dnia wszędzie pochmurno i deszczowo, z zachodu na wschód przemieszczają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu i wieczorem na zachodzie kraju możliwe także burze, wysoko w Karpatach spadnie do 8 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to dość silny, nad morzem silny, wiatr w porywach do 80 km na godzinę, w zachodniej połowie kraju po południu nawet do 100, a w górach do 130. Ciśnienie spada, temperatura od 5 stopni w Trójmieście i augustowie, 6 w Łodzi, Toruniu, Krakowie i Rzeszowie 7 w Warszawie, Lublinie i Katowicach 8 w Szczecinie i Pile 9 w Poznaniu i Zielonej Górze 10 w Opolu i Szklarskiej, Porębie Do 11 stopni we Wrocławiu No to może coś optymistycznego Na południowym wschodzie piękne słońce Niebo w błękicie paryskim A Forsycja w końcu podlana kwitnie A ziemia pachnie nadzieją świąteczną Trójka Program trzeci Zapraszamy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 yeah Marcin Zaborski. Dzień dobry. W salonie poseł Grzegorz Napieralski, zawieszony w prawach członka SLD i objęty zakazem pełnienia funkcji partyjnych przez 3 lata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze, że nie 30 lat, bo, bo... to by dopiero była katastrofa. Może pan mówić? No mogę, jak widać. Po... może znaczy, Jak, słychać, jak pytanie, słychać, panie redaktorze. to będzie mogę? pan odpowiadał na pytanie? Bardzo szczerze. Troszkę się rano zmartwiłem, że może być tak, że pan przyjdzie i nic nie powie. Znaczy ja też tak się bałem wczoraj, że ten knebel, który mi założyli na usta, może być bardzo taki mocny i uciskać, ale jak widzi pan, wszystko jest w porządku. Bez knebla na ustach widzę pana. Pisze, pan, pisze pan już odwołanie z uśmiechem na ustach od decyzji sądu partyjnego? No ta decyzja dla mnie jest dziwna, żeby nie mówić kuriozalna, bo... Jeżeli popełniłem błąd, to trzeba było mnie wyrzucić. Ja świadomie, używając demokratycznego prawa w partii, mówiłem o swoich ocenach dotyczących wyborów samorządowych, a przecież te wybory to była porażka, 8%. 3000 tysiące samorządowców nie ma dzisiaj swoich funkcji. No i za to zostałem niby ukarany, a jeżeli... No i mówi pan, że nie godzi się z tą karą. Konsekwencją jest to, że napisze pan odwołanie. Będzie się pan odwoływał od decyzji sądu? No, tak, tak, będę, bo dlaczego dla mam być na trzy lata. Nie, dlaczego przez trzy lata nie mogę pełnić żadnej funkcji? No to, to jest dla mnie coś niezrozumiałego. Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, do polityki idzie się po to, żeby... Y, obejmować funkcje publiczne i funkcje polityczne. Dlaczego? Dlatego, żeby zmieniać świat i rzeczywistość, tak? Żeby zmieniać swoje miasto, swój region, ale również Polskę. No, y, blokowanie czegoś takiego, czy utrudnianie takiego, y, takiego działania no, powoduje, że nie ma sensu bycia w polityce, a w takiej partii ja być nie chcę. To pan y, jest jeszcze w tej partii? Będzie w tej partii w takim razie, skoro nie ma sensu? No, mam nadzieję, że y, ktoś pójdzie w końcu po rozum do głowy i, i tą komedię zakończy, bo to już jest komedia i groteska. No, pan Pytał na gorąco dziennikarzy, po co być w partii, która knebluje usta, która zakazuje debaty, i jednocześnie odpowiedział: Nie wiem po przemyśleniu przez noc, już pan wie, po co być w takiej partii? Znaczy, w takiej partii nie chcę być. Znaczy, nie chcę być w partii, która knebluje usta. Co ale partia się jest, jaka jest. No, znaczy, to Leszek Miller, ale to Leszek Miller i jego najbliżsi współpracownicy. to nie ta partia, bo w terenie naprawdę są znakomicie cudowni ludzie, którzy chcą budować szeroką, bardzo nowoczesną lewicę. Natomiast Leszek Miller knebluje mi usta. Co zrobił Leszek Miller? Znaczy, zrobił coś takiego. Nie podoba ci się e, to, co ja robię. Nie możesz tego skrytykować, bo jak skrytykujesz, jak będziesz mówił coś innego niż ja, to właśnie cię wyrzucimy z partii albo zawiesimy. E, a z drugiej strony ten wyrok pokazuje jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, to to, że Leszek Miller bardzo mnie się boi. Znaczy boi się mnie z jednej strony wyrzucić, czy nie ma na tyle siły z partii, a z drugiej strony boi się, że ja mogę być lepszą alternatywą dla moich koleżanek i kolegów, jeżeli chodzi o walkę o przywództwo. I dlatego, żeby w razie czego e, nic się nie wydarzyło, no to zabrania mi bycia delegatem i startowania na jakiekolwiek funkcje w partii. Może boi się tego, co pan y, mówi publicznie, zamiast rozmawiać o tym w, w kręgu partyjnym, w, w gronie wewnętrznym? Dobre pytanie, panie redaktorze. Ja na początku... Yy cały czas mówiłem to wszystko w gronie partyjnym. Prosiłem, żeby była poważna debata na Radzie Krajowej. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o Ryszardzie Kaliszu. Prosiłem na Zarządzie Krajowym SLD, żebyśmy rozmawiali o, o totalnej porażce, która była w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie było takiej poważnej dyskusji. Ale Leszek Miller jest tutaj niekonsekwentny albo, za, albo ma bardzo krótką pamięć. Bo W roku 2011, przeczytam panu, Leszek Miller mówi tak, nie ma sensu szminkować rzeczywistości. 8% w wyborach to dotkliwa porażka. Wy który wpędza na żenujące dyskusje, narażam na kpiny, jadowite uwagi. I Leszek Miller publicznie mógł to mówić w roku 2011. Mówił o swoich receptach, co trzeba zrobić. Ja zrobiłem to samo, bo ja nie atakowałem SLD, nie atakowałem Leszka Millera, nie atakowałem struktur, tylko powiedziałem, że wynik jest nie najlepszy. No mówił wynik pan, jest... że potrzebne jest coś nowego, czyli nie SLD, mówił pan. Potrzeb... Albo będzie radykalna zmiana i budowanie czegoś naprawdę innego, albo jeżeli tej radykalnej zmiany nie będzie, to SLD faktycznie już nie będzie. No, ale... To co? jest zachęcanie do zbudowania zupełnie nowej formacji czegoś, yy, yy, co nie jest SLD. Powiedział. Po pierwsze z troską, po drugie naprawdę chcę być w SLD, chciałbym, żeby SLD wygrywało wybory, tylko coś się nam zepsuło. Trzy akty wyborcze, wszystkie poniżej 10%. Przestrzegałem, że możemy nie wejść do parlamentu. Jaki jest ostatni sondaż, panie redaktorze? Ostatni sondaż mówi wprost, 4% SLD poza Sejmem. Czy nie lepiej dzisiaj poszukać tak naprawdę ciekawej formuły, w której ludzie SLD, cało SLD by się znalazło i mielibyśmy 20%? Czy to jest coś złego? Przed wejściem na sąd partyjny mówił pan, nic złego nie zrobiłem, a po posiedzeniu słyszeliśmy, że wyraził pan skruchę. Nie od pana to usłyszeliśmy, tylko od pana <głos> tak, kolegów partyjnych. To wyraził pan skruchę, czy nie? Jeżeli szczera rozmowa z przyjaciółmi z SLD jest wyrazem skruchy, jeżeli tak to moi koledzy odbierają, proszę bardzo. Nie no, Krzysztof Gawkowski, Wojciech Szewko, mówią, wyraził nie, skruchę. Wyraził pan ją, czy nie? Ale był tam Krzysztof Gawkowski? Bo ja go nie widziałem. No, rozumiem, sądzie. że powoływał się na słowa Wojciecha szewki. Wie pan, no... była ta skrucha czy nie? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Ja nie, nie pamiętam, żebym jakąś skruchę tam uczynił. No Wojciech Szewko kłamie? Ja zostawiam to, co mówi Wojciech Szefko. No, no, wie pan, no, ja prowadziłem szczerą rozmowę o przyszłości Lewicy, o tym, co się w SLD dzieje. Ale jeżeli nawet yy, moi koledzy uznali to za skruchę, no to ja im gratuluję wyroku. To... znaczy, to, to mnie ukarali bardzo srogo, więc apeluję do moich koleżanek i kolegów, w razie czego nie myślcie o skrusze weselte, bo to naprawdę jest coś, stra... to, to was doprowadzi do kary na trzy lata. To pomoże pan w prowadzeniu kampanii Magdaleny Ogórek? No, ale dzisiaj partia mnie zwolniła z tego obowiązku. Znaczy, ja nie, nie mam żadnych praw. Ale nie mogę wczoraj słyszałem, że zapraszają pana do roznoszenia ulotek. No. No i co? Chwyci pan gazetkę gratuluję. tak, Magdaleny Ogórek i ulotki Magdaleny Ogórek i będzie pan no, jest... angażować się w tę kampanię? Panie, którzy, to jest przykre, że. Trochę jestem adwokatem w swojej sprawie, ale to jest przykre i naprawdę trochę żenujące to, co robią moi koledzy. Znaczy, e, takie perfidne atakowanie swojego kolegi, który po Aleksandrze Kwaśniewskim miał najlepszy wynik w wyborach prezydenckich przyniósł blisko 2,5 miliona głosów dla SLD, miał 14% o tym wyniku, dzisiaj SLD marzy, to próbuje się w taki sposób nie poniżać. Ja się dziwię, dlatego że powinniśmy dzisiaj włączyć wszystkich liderów do, do kampanii, zaprosić do poważnej o, pracy. Właśnie. No to jest zaproszenie A, dla pana. Pan mówi no, tak, wiele osób do mnie dzwoni, pisze, wspiera, słyszę w kuluarach sejmowych, że kampania idzie źle. I pan jako były lider, jako były kandydat na prezydenta przyszedł do sztabu i zaoferował, chętnie pomogę, moje ręce są gotowe do pracy? Ale panie aktorze, musimy trochę drudzić to pytanie. Dlaczego? Bo 9 stycznia, kiedy ogłaszano kandydaturę Magdaleny Górek, Leszek Miller wyrzucił mnie z partii zawiesił w prawach członka. No tak, ale no proszę no nie, nie żartujmy, no po prostu to był pierwszy krok do wyrzucenia. Nie oferował znaczy, pan pomocy w prowadzeniu kampanii ale, ale, jeżeli, ale jeżeli lider lider SLD Leszek Miller wyrzuca mnie z partii i nie chce tej pomocy, to co ja mam robić? Zawieszę, bądźmy no, bądź no, precyzyjni. No, no, no, bo dobrze, pan zawieszę. zarzuca brak precyzji no, za, i, i dobrze, formalnych Ale, ale, ale no, członek zawieszony w prawach, no, no to, to jest zawieszone, no nic nie może, tak? to mnie się upokarza, zamiast wykorzystać moje doświadczenie, człowieka, który naprawdę w wyborach samorządowych w roku 2010 zrobił z całą partią ponad 15%, to dzisiaj robimy połowę tego wyniku w wyborach samorządowych pod wodzą Leszka Millera. Kiedy w wyborach do parlamentu wprowadzam 7, 7 eurodeputowanych, teraz tylko 5. No i, i mnie się zawiesza, tylko dlatego, że ośmieliłem się powiedzieć, że 8% to zły wynik, zamiast zaprosić do współpracy, zamiast właśnie e, zapytać, jak prowadzić kampanię wyborczą, no ale nikt nie pyta. My wolimy się marginalizować, poniżać i, i, i tak jak pan powiedział, no do roznoszenia ulotek, no to Krzysztof Gawkowski powinien w takim razie porozdawać, Ulotki. niech porozdaje, niech niech popracuje w tej kampanii, tak? I niech przede wszystkim odpowie jako szef sztabu wyborczego za kampanię samorządową powiem, si do Parlamentu A Europejskiego. A te 7% Magdaleny Ogórek w najnowszym sondażu. To jest pana zdaniem dobry wynik na tym etapie kampanii? Ale o co walczymy? Ale czy to jest dobry wynik? Ale, ale zadaję pytanie moim kolegom, koleżankom z otoczenia Leszka. Miela, o co walczymy? Walczymy o to, żeby być trzecią siłą polityczną. Więc a o, o co jeden... pan walczył w 2010 roku? O bardzo dobry wynik. To pewnie Magdalena Ogórek odpowie to samo. Walczy o bardzo dobry wynik. Tylko, że ja miałem y, pod koniec kampanii wyborczej, a już to się zbliża blisko 12-14%. Sprawdziłem. W sondażu Cebosu na 5-6 tygodni przed wyborami, tak jak Magdalena Ogórek dzisiaj, y, miał pan 5% poparcia. Magdalena Ogórek ma 7. W innym sondażu, w innej no metodologii, właśnie, ale... No. ale, ale ale Ale po miesiącu, to już dopowiem, po miesiącu, w czerwcu miał pan 10% poparcia. Może jest tak, że Magdalenie Ogórek też przybędzie za chwilę ja drugie tyle, ile ma. Nie możemy porównywać tych dwóch kampanii, bo moja była o wiele trudniejsza i bardziej brutalna. To jest, 2010 rok Po katastrofie Smoleńskiej, czas. bardzo krótka, kandydatka SLD miała czas na zbieranie podpisów 6 tygodni. Ja miałem niespełna 2 tygodnie, tak? I zebraliśmy podobną liczbę podpisów. Ja miałem na prowadzenie kampanii bardzo krótki czas, tak? W brutalnych warunkach, bardzo trudnych warunkach. Przypominam e, cały czas w cieniu katastrofy smoleńskiej, gdzie straciliśmy znakomitego kandydata na prezydenta. Magdalena Ogórek ma komfort prowadzenia tej kampanii wyborczej, tak? Nie, nie było żadnej tragedii. Mamy kilka miesięcy na prowadzenie tej kampanii, prawie pół roku. Jest jeszcze jedna różnica. E... Pan był kandydatem SLD, a e, tu słyszę, że Magdalena Ogórek nie jest kandydatką SLD w tych wyborach. No, no nie jest, tak, to prawda. Ta. Konwencja nie zatwierdziła tego. To nie było dla pana zaskoczeniem, że SLD nie ma w tych wyborach kandydata? Dla mnie zaskoczeniem było to, że nie było konwencji, nie było, nie, nie było żadnych szerokich konsultacji w Sojuszu Lencji Demokratycznej. Dla mnie zaskoczeniem było to, że Magdalena Ogórek nie podziękowała strukturą partii za zbieranie podpisów, bo to partia zebrała te podpisy. Mówi, ta partia zechciała jedynie udzielić mi wsparcia, a na stronie SLD czytam, że to jednak jest kandydatka SLD, więc trochę się gubię, mówiąc szczerze. Nie wiem, czy ona jest kandydatką SLD, czy nie, ale, ale to. Proszę zapewnić. Chiedem... Będzie, on, to panu kiedy będzie, będzie to Magdalena Okórek, tak. zapytam. Mhm. Pan deklaruje tak, w takim SLD, jaki jest dzisiaj, ja nie chcę być i powtarza pan, jest potrzeba stworzenia nowej formacji. E, mówił pan tak kilka dni temu. Czego brakuje w SLD dzisiaj, w programie SLD, w ofercie SLD, e, że aż potrzebna jest nowa formacja lewicowa w Polsce? Nowy ruch polityczny. E, po pierwsze uważam, że potrzeba e, nowego programu. Ale to czego brakuje w programie SLD? Programu, który będzie odpowiadał dzisiaj na potrzeby ludzi. Program SLD nie odpowiada na potrzeby ludzi? No jak widać 8%, to jest za mało. To czego brakuje w tym programie, kiedy by go pan analizuje? Ja powiedziałem na Radzie Krajowej 6 grudnia, że trzy rzeczy powinny się znaleźć bardzo. Nowoczesna edukacja nowoczesna polityka społeczna i na nowo zdefiniowana ekonomia. To wszystko jest w tym programie. No nie. No, te, te punkty są tam rozpisane. No, nie, źle no nie. rozpisane. No być może źle. Znaczy, trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego tak naprawdę nie trafiliśmy z tą ofertą do mieszkańców e, małych miasteczek, dużych miast czy, czy, czy, czy wsi e, w wyborach samorządowych, a wcześniej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po drugie, potrzeba poszerzyć e, tak naprawdę bazę liderów. No dzisiaj większość znanych twarzy, które są kojarzone z lewicą, są poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej. I może to jest klucz do tego, o czym pan mówi. Może to jest tak, że potrzebny jest nowy polityczny, do którego pan zachęca, by go tworzyć, bo są liderzy, niezagospodarowani Liderki. i muszą znaleźć, i znaleźć sobie miejsce na listach wyborczych, a wiadomo, że na liście SLD się nie znajdą. Nie, ale zostawmy listy wyborcze. No, a, to jest bo... bardzo ważne w, Jasne, ten, w ale, tym kontekście. Ale trochę, trochę zakrzywia tą perspektywę. Znaczy, popatrzmy na ciekawych ludzi, szczególnie tych młodych ludzi, nowego pokolenia, którzy już mają swoje doświadczenia w polityce i porażki zwycięstwa, których moglibyśmy zaprosić do współpracy i z nimi zbudować bardzo szeroki, nowoczesny ruch. I ten ruch powinien powstać przed wyborami parlamentarnymi. I powinien wystartować w wyborach parlamentarnych no, to, to, tegorocznych? Tak jest. Czyli chodzi o miejsca na listach wyborczych? Nie, nie. Chodzi o to, żeby Lewica była reprezentowana w parlamencie. A ta nowa formacja, ten nowy ruch powinien działać razem z SLD no, czy oczywiście. obok SLD? Razem. No czy, razem z ludźmi SLD, razem z SLD. Przecież to mówiłem od samego początku. E, w, gdyby pan spojrzał na mapę Polski, zobaczył na struktury w poszczególnych miastach czy województwach, tam jest bardzo dużo. Bardzo dużo znakomitych ludzi, których można wykorzystać, których można poprosić o pomoc, można z nimi wspaniale pracować. Trzeba tak naprawdę ich tylko zmobilizować. Trzeba zaprosić również tych ludzi, których tutaj znamy z, z występów telewizji czy w, w, z audycji radiowych, zaprosić do współpracy i budować tak naprawdę... Szeroką, ciekawą alternatywę Dla Platformy Obywatelskiej i PiSu A I my tego nie mówi, robimy I kiedy pan mówi, że, że chciałby, żeby w Polsce była taka nowoczesna Formacja polityczna między PiS-em a Platformą e, Właśnie, żeby ona była nowoczesna To znaczy, że SLD nie jest nowoczesna No jak widać, mamy naprawdę Złe wyniki w wyborach I to nie jest przypadkiem także pana wina? W roku 2011 po wyniku 8% zachowałem się honorowo i zachowałem się w sposób profesjonalny, oddałem przywództwo w partii. Czyli to jest tak, że dopóki pan był przewodniczącym SLD, SLD było nowoczesne i przyszedł Leszek Miller, wszystko zepsuł. Nie, mówię tak, że kiedy byłem przewodniczącym, święciłem triumfy i miałem bardzo dobre wyniki, jak choćby wybory prezydenckie czy wybory samorządowe w roku 2010. Popełniłem błąd w wyborach parlamentarnych, bo nasze oczekiwania były na kilkanaście procent minimum, a mieliśmy osiem i wziąłem na swoje barki całą odpowiedzialność. 2005 rok, po wyborach, mówił pan tak, nawoływaliśmy do połączenia się, bo jednak zjednoczone siły to siły lepsze. To pokazanie, że mimo, że pokłóciliśmy się, mimo, że były różnice zdań, potrafimy znaleźć wspólne cele. Dlaczego po dziesięciu latach miałoby się udać to, co się wtedy nie udało? Ja w to wierzę, bo świat się zmienił i rzeczywistość wokół nas. Ma pan teraz więcej czasu, to może pracę doktorską pan napisze wreszcie. A jest jakiś termin, żeby przyspieszyć, zwolnić? No nie, no więcej czasu to jest taka okazja dobra, którą można wykorzystać. Dobrze ten czas wykorzystuję. Ale pisze pan do, jestem, ten doktorat? Jestem dobrym ojcem, więcej czasu poświęcam swoim córkom. E, natomiast nigdy w życiu nie będę chciał być oskarżony, że ktoś napisał mi doktorat albo, że go załatwiłem sobie po znajomości. Ale ja nie o tym mówię. Ja ale, pytam, czy pan za, no, zabrał ale, się do pisania. Ale, ale, ale ja tylko mówię, ponieważ są też takie niebezpieczeństwa w życiu polityka, więc ja, ja niech mówię. Spokojnie. Pytam, ja. pytam o to dlatego, że w 2011 roku, pod koniec, rozmawialiśmy w, w Trójce i pan obiecał, że jeśli pan się zabierze do pisania, to będę pierwszym, któremu pan to powie. No dobrze, ale jak skończę, będzie wszystko zrobione. Nie, jak to pan, pan to się powie. zabierze, to pan obiecał. Zabrał się pan? No ja się zabrałem dawno. A, no to jaki jest temat? Ale... Też pan to obiecał, że pan to zdradzi mi. Ale, wie pan, no proszę poddać mi trochę czasu. Ależ no, ale... na co? Na, na wymyślenie tematu? Nie. No to no to żeby to, temat... ale wie pan, dlaczego mamy z tego robić jakieś takie zjawisko polityczne? Interesuje mnie to po prostu. Dobrze, to ja jako pod... Dobrze, to jak wszystko będzie skończone, to ja panu przyjdę i powiem. Bardzo chętnie przeczytam na Tagalski. <laughs> dziękuję Będziecie za rozmowę. Dobrze, Marcin Zaborski do usłyszenia. Ale już recenzenci się wypowiedzą. Dzięki. Zapraszamy do reklamy.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 Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy o dzieciach, przedszkolach i o tym, że rodzice przyprowadzają chore dzieci do przedszkola. Też moje dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego, do którego płacę. I spotkałem się z taką opinią u jakiegoś rodzica, nawet dwóch, że skoro płacę, to też mogę i chore dziecko oddawać. Więc tutaj wymagania rodziców też są czasami przesadzone mocno. Dostaliśmy list. Rodzice w przedszkolu tłumaczą kaszel dziecka alergią. Jak mam to zweryfikować? Nie jestem lekarzem, napisała pani nauczycielka. Z przedszkola zaczęło się wszystko od y, szczepień, ponieważ pojawiła się propozycja, aby zaświadczenie o szczepieniu dziecka, zgodnie z kalendarzem szczepień, było dołączane do zgłoszenia dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji. Musimy zrozumieć też rodziców. Rodzice po prostu obawiają się, boją się o swoje dzieci i stąd często decyzje rodziców, aby tych dzieci nie szczepić. I wydaje mi się, że po prostu istnieje potrzeba edukacji. Badań dotyczących szczepień jest mnóstwo i w tych badaniach nie udowadnia się szkodliwości szczepień. W związku z tym potrzeba edukacji, zrozumienie rodziców i dobra z nimi komunikacja. I wydaje mi się, że jest to lepsze niż przymus. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu Do państwa dyspozycji jeszcze przez pół godziny Bo jest 8.30 Skrót wiadomości Małgorzata Maliborska Premier Ewa Kopacz ma dziś podsumować Pierwsze pół roku swoich rządów Zdaniem rzeczniczki rządu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Nie należy oczekiwać zmian personalnych Bo ministrowie sprawdzają się Grzegorz Napieralski, który nie może przez trzy lata Pełnić weselę żadnych funkcji Mówił przed chwilą w Trójce, że odwoła się Od decyzji sądu partyjnego ta decyzja dla mnie jest dziwna, żeby nie mówić kuriozalna, bo jeżeli popełniłem błąd, to trzeba było mnie wyrzucić. Na razie o opuszczeniu partii nie myśli. Podczas planowanej na 8-9 kwietnia wizyty na Ukrainie Bronisław Komorowski jako pierwszy polski prezydent wystąpi na forum Ukraińskiej Rady Najwyższej. 8 kwietnia w Kijowie będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Dziś ma rozmawiać z prezydentem Finlandii Saulini Nisto, który na dwa dni przyjeżdża do naszego kraju. Jak mówi minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski, przywódcy Polski i Finlandii będą rozmawiać m.in. o rozwoju sytuacji na Ukrainie i dalszych relacjach Unia Europejska-Rosja. Ważny ten wymiar bałtycki ze względu na to, że Polska przejmuje przewodnictwo w Radzie Państwa Morza Bałtyckiego. Już w lipcu roczne przewodnictwo przed nami. Ważne, żeby tutaj koordynować tę politykę razem z Finlandią, bardzo ważnym bałtyckim partnerem. Minister dodaje, że politycy porozmawiają też o energetyce jądrowej i odnawialnej oraz o współpracy przemysłów obronnych. Podczas wizyty i nisto wezmą udział w Polsko-Fińskim Forum Gospodarczym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Około 120 kościołów w 72 miastach włączyło się w tegoroczną Noc Konfesjonałów. Setki księży będą w Wielkim Tygodniu spowiadać właśnie w nocy wiernych, zabieganych, zapracowanych i przyjeżdżających z pracy za granicą na święta. Blisko połowa kościołów zgłoszonych do akcji organizuje tę spowiedź z piątku na sobotę. Królik to zwierzę salonowe, a nie do podania z pieczonymi kartoflami przekonują włoscy obrońcy praw zwierząt, którzy prowadzą kampanię nawołując do rezygnacji z ich jedzenia. Pojawiła się nawet radykalna propozycja kary więzienia za sprzedaż i spożywanie ich mięsa. Króliki są po psach i kotach na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych zwierząt domowych we Włoszech. W serwisie o dziewiątej m.in. o rządzie, który zajmie się dziś świadczeniami rodzicielskimi. Zapraszamy. Pochmurny dzień przed nami, będzie padał deszcz, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg też będzie padał wiatru miarkowany i dość silny, porywisty. Temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Elblągu, 7 w Warszawie, Częstochowie i Chełmie, 9 w Lesznie i Sieradzu, do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Say me to me Madness, madness, I call it gladness uh -huh. Madness, madness, I call it madness Madness, madness, I call it madness I'm about to explain it, I bet someone is losing everything Madness Madness, I call it Madness, Madness. 3 minuty 9, Krystian Hanke nasi goście. Grzegorz Osiecki, dziennik Gazeta Prawna, Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Rzeczkowski, tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Napieralski, przed chwilą y, jeszcze SLD, ale tak jedną nogą w zasadzie, nie wiadomo. To może zaczniemy od niego, bo y, były szef sojuszu tak naprawdę. Dziś się m, m, mocno tłumaczył. Przed sądem też się chyba tłumaczył. Zapowiada odwołanie. E, zawieszone w prawach członka na trzy lata. No a to oznacza, że nie zobaczymy go w parlamencie e, w, najbliższych, e, e, w najbliższej kadencji. E, surowa to kara? A bardzo surowo zważywszy na to, za co ta kara została wymierzona. Przypomnę, została wymierzona za krytykę dosyć zresztą delikatną w wyniku SLD w wyborach samorządowych groziła Napieralskiemu nawet i o, o tym wszyscy zresztą mówili, że zostanie wręcz wyrzucony z, z SLD. No, de facto został wyrzucony, chociaż to w, stało się w bardziej aksamitny sposób. No, na pewno za burtę na, na razie, bo przecież kampania za chwilę się zacznie, będzie troszkę poza obiegiem. No, no. Dla polityka taka zakaz pełnienia funkcji publicznych, czy tam de, de, takich nominacji... Nie, nie, no z nominacji partii, tak? Czyli de facto publicznych. No to jest śmierć, więc został skazany na trzyletnią śmierć cywilną w polityce. No i ciekawe, co teraz zrobi. Dla mnie w ogóle to jest ciekawe, co się dzieje na szeroko pojętej Lewicy, nie tylko na SLD, bo widać, że Lewica, która jakby generalnie bardzo krytykuje i Platformę Obywatelską i PiS i jakby stara się związać te oba, obie partie w jedno ugrupowanie jako popis, robi wszystko, żeby jakby zagospodarować jak najmniejszą część sceny politycznej. Widzimy taki bohaterski mar, od kilkunastu miesięcy. To, to, to ten konkurs piękności na kandydatów na prezydenta, gdzie nikt się nie był w stanie porozumieć ze sobą i w efekcie mieliśmy kilku kandydatów, z których de facto no, okazało się, że, że wchodzi dwoje. No to to wszystko powoduje, że Lewica ma jakąś straszną strukturalną słabość. A to, co się dzieje także w SLD, gdzie Grzegorz Napieralski wyciągnął rękę do Leszka Millera parę, parę lat temu, kiedy ten wracał z samoobrony i przystąpił do Lewicy, a w tej chwili Leszek Miller wyrzuca za burtę. No, widać taką strukturalną słabość Lewicy, która jakby nie jest w stanie wychować sobie jakiś własnych kadr. W innych grupach jak widzimy, no na przykład w PSL-u, tak? Tam są ci jacyś młodzi, tak jak Kosiniak-Kamysz. No, są politycy, którzy yy, mają kolejne etapy kariery, a tutaj co chwila kiedyś było Leniczak za burtą, teraz znowu Napieralski jest za burtą. No tak. Pytałem, czy surowa kara. E, mówiliśmy o tym, że, że Grzegorz Napieralski się nie poddaje. Tak zastanawiam się, jaki wynik Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich wpłynąłby na przyszłość taką pozytywną w partii Grzegorza Napieralskiego. Czy, czy, czy dobry go już zupełnie pogrąży wynik kandydatki SLD? No bo to jednak była próba naprawy ku chwale partii, tak? A Magdalena Ogórek, no, to też wpisuje się w ten rytm krytyk, i poczynań Leszka Millera. Nie sądzę, żeby wynik Magdaleny Ogórek miał jakieś silne przełożenie na przyszłość Grzegorza Napieralskiego. No może na pewno bunt, na, może bunt w partii. Na pewno na Leszka Millera. Na, na, na przyszłość Leszka Millera. To, to, to, to na pewno. I, i, i paru działaczy, które, którzy ją najsilniej, najsilniej poparli. No... No, z drugiej strony, jeżeli Grzegorz Napieralski, to oczywiście mówię z nieskrywaną ironią, poprze panią Ogórek, tak jak mu zostało nakazane i włączy się w jej kampanię, ona zdobędzie wynik powiedzmy dziesięcioprocentowy, no to zapewne, zapewne będzie chobiony no. przez Leszka Millera. I powrócę na marnotrawstwo. myślę, że ta no to... decyzja sądu, tak, tak, mam takie wrażenie, że ona jest tak naprawdę nieostateczna, że to zawieszenie to jest taki rodzaj po prostu powieszenia napieralskiego na haku i trzymania go, żeby był spokojny przez okres kampanii wyborczej, a po kampanii wyborczej, jeżeli nie będzie za bardzo krytykował, jeżeli ten wynik okaże się kiepski, to jest szansa na odwieszenie, tak? I... No bo to jednak jest lokomotywa listy wyborczej, nie ma co ukrywać. No ale nie ten wyrok tak naprawdę wczoraj zdominował przekazy medialne, dziś yy, szpalty gazet, jeśli chodzi o komentarze, tylko Wynik też na trzy lata, ale już nie w zawieszeniu, tylko trzy lata więzienia i 10 lat zakazu pracy w administracji publicznej dla byłego szefa CBA Mariusza Kami Kamińskiego. Mm, czy ten wyrok jest sprawiedliwy, y, logiczny? Jak wy skomentujecie? Na pewno bezprecedensowy. Ja sobie nie przypominam, żeby w ostatnim 25-leciu urzędnik, wysoki urzędnik państwowy został skazany za przestępstwo, które nie jest korupcją tak? i nie jest ujawnieniem tajemnicy okay. państwowej, więc na pewno wyrok bezprecedensowy. Natomiast ja bym poczekał, wstrzymał się z ostatecznymi ocenami tego wyroku do czasu apelacji, bo jak wiemy, wielokrotnie zdarzało się, że sądy wyższych instancji uchylały orzeczenia sądów instancji niższych tak być może będzie w tym przypadku, choć niekoniecznie. No ale sędzia zaskoczył tutaj na pewno wielu komentatorów i obserwatorów sceny, już nie mówiąc o samym Mariuszu Kamińskim, tak sądzę. Wątpliwości trochę jest, bo i na przykład no, cała ta historia um, porównania na przykład do, do, do szefa Amber Gold i jego wyroków z No bo to są takie no, czy... jakby dwa elementy, które są przez krytyków tego wyroku podbijane. Mm. Jeden, no to właśnie zestawienie tego wyroku surowego e, z innymi wyrokami, okami, które zapadły, bądź właśnie nie zapadły, tak, dotyczącymi albo tam osób jeszcze z PRL-u, albo jakichś osób z, z... Wysokiego szczebla. Z, tak, z, Pol z niepodległej Polski mm -hmm. y, urzędników. Y, bo oczywiście było tak, że zapadały jakieś wyroki skazujące, ale to było z, z, z, za złamanie kodeksu karnego, za, zupełnie, za przestępstwo jakby nie wynikające z pełnionej funkcji. tak? Tam, gdzie ktoś po prostu pełnił funkcję no i przy okazji, jak to się mówi potocznie postanowił się nachapać. Tak? Takie, takie przestępstwa mieliśmy. A tutaj nikt nie kwestionuje akurat takiej osobistej uczciwości Kamińskiego, więc z tego punktu widzenia... No, to Jak kwestionuje? Skąd? No, no nie, no to nie, nie można tak... Podchodzić do ale rzeczy. Dobrze, rozumiem. A druga rzecz, no to kwestia jeszcze jakby spójności z poprzednimi wyrokami, tak? Natomiast tu jest taki... Czyli tego, że tam mieliśmy dwóch skazanych za akcję... Bohaterowie, afery gruntowie zostali skazani. Zostali skazani, tak? no i że wcześniej sąd umorzył też postępowanie. Natomiast no, sąd ma jakieś tam argumenty, tak? Znaczy ma argumenty, że po pierwsze pojawiły się nowe dowody. Ja rozumiem, że rozumiem, rozumowanie sądu w, w tym momencie było takie, że mamy do czynienia nie ze zwykłym jednym z funkcjonariuszy publicznych, ale z szefem służby specjalnej, która dysponuje generalnie bardzo dużymi uprawnieniami wobec obywateli i te, te jakby ich uprawnienia powinny być z bardzo dużą starannością, yy, z bardzo dużą starannością egzekwowane i wdrażane w życie. I dlatego, a sąd, a sąd a tam, a tam, zauważył, że... W uzasadnieniu no, mieliśmy mowę o amatorszczyźnie na przykład, tak? tak? Znaczy tak bardzo ostro ocena działań. No i teraz tak naprawdę sąd powiedział swoje, jakby Mariuszka Miński swoje i teraz czekamy na drugą instancję. Mhm. Ja bym się wstrzymał z tymi porównaniami przede wszystkim do innych orzeczeń. Sądy w Polsce nie są związane. Przypominam, orzeczeniami innych sądów. Sędzia jest niezawisły i taki też, taki też wydał wyrok. Zaprotestowałem, kiedy Grzegorz wspomniał o osobistej uczciwości Mariusza Kamińskiego. No, no, trudno nie, nie poddawać tego wątpliwość, skoro no, to nie był jedyny przypadek. Za ten jedyny Mariusz Kamiński odpowiada, ale przypomnijmy w tamtym roku Sejm nie uchylił immunitetu Kamińskiemu, bo posłowie Platformy zostali w hotelu sejmowym. Także przypomnę tylko sprawę tzw. zwanej willi Kwaśniewskich. Sprawa no Beaty, Beaty Sawickiej. i tak dalej. Kto, za, kto, w których też uczestniczyły różkami. Ale przede wszystkim zarzut, potwierdzają się zarzuty, o których już mówiono kiedy, kiedy, kiedy powstawało CBA, kiedy wyszły pierwsze sprawy z CBA, że urzędnik państwowy, urząd państwowy nie może namawiać obywateli, nakłaniać obywateli do. Do no ale tutaj, tutaj tak było w tym przypadku. Tu, tu nikt nie ma większych wątpliwości, tak? Tylko to jest yy, no, i, i stąd jest też kłopot te, teraz trochę z tym wyrokiem, bo yy, po pierwsze te operacje specjalne były yy, zatwierdzone. No przez... więc ci są już ci, tak? którzy mówią, że to Zbigniew Ziobro tak. powinien być ukarany, a nie ale nie ale, to, to... nie, ale mówię o tym, że one były zatwierdzone przez sądy także, tak? tak. Potem mieliśmy weryfikację sądową. No ale wcześniej sąd... niepełną, niepełną ja operację wiem, ale, ale wcześniej. zatwierdzał sąd. Znaczy... Przynosili e, agenci CBA tak, jakieś chodzi... papiery do sądu, tak? tak, tak. Ale... Wiemy, jak to się odbywa. No, sąd nie ma pełnego wglądu w sprawę. Nie, okej, okay, to wszystko wiadomo, tak? I z tego punktu widzenia na pewno ten wyrok jest ważny. Natomiast, no, jakby e, tu trzeba by na spokojnie przeczytać uzasadnienie. a ja wczoraj w, w jakby do... walki. Nie, nie, nie. No, Słuchałem dosyć dużych fragmentów i to, co mówił sędzia, było bardzo ciekawe, ale oczywiście, no, to jest tak, sąd, jak wydaje wyrok, to powinien też brać pod uwagę jakby, yy, pewne yy, to, jak on oddziałuje na opinię publiczną, także to, tak? tak czy ten zarzut pisma na pewno teraz w wielki handicap, bo mówi o tym, że teraz kar karani są walczący z korupcją, a nie sama walka, tak? Na no tym bardziej, że jest to kampania wyborcza i to też będzie wątpliwość, czy taki wyrok w środku kampanii wyborczej e, w Polsce. No, no, ale nie jest to wyrok polityczny. To, no, to, to tak. Poza tym jeszcze moglibyśmy kilka wątpliwości dodać. Jedno pytanie krótkie na koniec proponuje pre prezydent Bronisław Komorowski. Nie wyklucza w zasadzie, nie proponuje przeprowadzenia referendum w sprawie przyjęcia euro w Polsce, a przecież już raz głosowaliśmy w referendum za przyjęciem do Unii. To być może skonsumowało sprawę euro. No, tu otwierają się nowe drzwi. Będzie okay. poważna dyskusja, czy, euro czy referendum powinno być? Takie pytanie na koniec. Jeżeli jest to jedyne wyjście z tego klinczu, w którym jesteśmy dotyczące przyjęcia euro, tak? Cieszę się, że będzie przede wszystkim z tego, że będzie debata na ten temat w Polsce. Znaczy, ja też bym się cieszył, jakby debata poszła w innym kierunku, bo ta, która jest w tej chwili, to jest w ogóle absurdalna, bo szans na przyjęcie euro nie mamy w ciągu najbliższej pięciolatki, tak naprawdę. E, więc to referendum może być i ono nie będzie wtedy rozstrzygało, czy mamy wprowadzić euro, ale rozumiem, że raczej kiedy mamy wprowadzić euro. A jeśli wyjdzie, że nie mamy wprowadzić euro i będzie, no, będą dwa sprzeczne wyniki, Francja żyje wtedy... bez euro. Tak, tylko że no to co wtedy zrobić z tymi wynikami? Jak się do tego odnieść? Kto ma to potem ocenić? No ale zobaczymy. E, tak powiedziałem, trwa kampania wyborcza. Grzegorz Żaczkowski, Tygodnik Polityka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz Rzesiecki, Dziennik, Gazeta Prawna, dziękuję. Dziękuję, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hankę. Zawsze z przyjemnością za 9 minut 9. A teraz. Ury, ury, urywki. Urywki z rozrywki. Wtorkowe urywki z rozrywki, a więc Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Jeden z kolegów ostatnio dzień w dzień przesiaduje w biurze po godzinach. Pierwszy przychodzi, zjada obiad dnia w stołówce i wychodzi tuż przed uruchomieniem alarmów, nawet nie wyłączając komputera. Wpadł w zaległości, finalizuje transakcję, odkrył jakąś aferę Nic z tych rzeczy Po prostu w domu czekają na niego dwa okna balkonowe, sześć pojedynczych i uchylny lufcik do umycia Na sugestie, żeby kogoś wynajął, żachnął się najspontaniczniej i wyjaśnił, że wyczyszczenie okien zwalnia go z innych domowych prac Więc pewnie koło czwartku się przełamie i wróci z roboty wcześniej Wczoraj miał kryzys gdy podniósł głowę nad klawiatury, zobaczył na zewnątrz swego szklanego biurowca windę z dwoma zawodowymi czyścicielami szyb. Obaj przychodzą pierwsi, jedzą lunch w stołówce, a wychodząc nawet nie wyłączają dźwigu osobowego. Inny przypadek. Żona każe mu szorować okienka starymi gazetami. Zwykle schodzi mu trzy do czterech dni. Co sięgnie po numer z października, to coś go zaciekawia, wciąga, każe szukać w stercie makulatury kolejnego wydania z dalszym ciągiem. Czasopisma z grudnia w ogóle nie zdążył tknąć przed Bożym Narodzeniem, gdyż przy szorowaniu kominka pochłonęła go prasa z wiosny, więc teraz czyta na drabince od deski do deski. Jest jeszcze Zbyszek. On zainwestował w mini-robota. Elektroniczny skubaniec sam oblicza ścieżkę czyszczenia i automatycznie wykrywa krawędzie okien Na szybie utrzymuje się dzięki silnikowi ssącemu i ma zapasową baterię Zbyszek jest gadżeciarzem, więc go wciągnęło Tylko tej wiosny już cztery razy przeleciał wszystkie okna u siebie w domu Ostatnio zaczął korumpować kota najdroższymi przysmakami Byle tylko zwierzak ciapał szyby zabłoconymi łapami Zbychu nawet wrzucił do sieci selfie przy podwójnych drzwiach tarasowych I wygląda na szczęśliwego Już zbiera na aparat fotograficzny kompatybilny z tym robotem I na drona, do okien i świetlików dachowych Zresztą firma wypuściła już robocika następnej generacji Ale raz, że Zbyszka nie stać Dwa, że mu się poprzedni nie zamortyzował I jest jeszcze X, że tak powiem nazwisko znane redakcji Ten ma chyba najgorzej Każdorazowo robił z wiosennego czyszczenia okien pełen martyrologii serial, który uniemożliwiał mu jakiekolwiek inne zaangażowanie w prozaiczne życie rodziny i domostwa. W związku z tym i Ksińska, jak sama utrzymuje z miłości i w następstwie krajania się jej serca, zaproponowała wybawczą zamianę. Po uporaniu się w niecałe dwie godzinki z wszystkimi oknami... Teraz oczekuje od męża wyprania firanek, prasowania pościeli, zakupów na święta, przygotowania pisanek i kompozycji z bazi na stół. X wypisał urlop na cały tydzień przed świętami. I tydzień po. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Przypominamy, że dziś rano mówiliśmy o tym, że takie porządki przedświąteczne to także świetna forma, aby spalić zbędne kalorie. Choć niektórzy się przyznają, że zbędnych nie mają, mają tylko niezbędne. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po dziewiątej Katarzyna Borowiecka i obiecaliśmy jeszcze jedno nagranie, gdyż dziś urodziny obchodzi swe sześćdziesiąte Angus Young.